Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Teodory Konach pod tytułem Ochrona praw osobistych twórców dóbr niematerialnych w kontekście projektu Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy-Kamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry, szanowni Państwo, chciałam się przedstawić podstawowe prawa autorskie twórców e, oraz ich konstrukcję reprezentacyjną systemu prawnych państw autorskiej Unii Europejskiej oraz odniesieniu do Europejskiego autorskich Autorskiego Musimy pamiętać, że zarówno sytuacja prawa osób i normy prawa autorskiego, wyszkolni zostały włączone do wydziału kulturowego w Europie dopiero pod koniec XVII wieku. Jak powiem, w sami twórcy przejawiają tutaj pewne poczucie praw podących z działalności czy intelektualnej, czy artystycznej, co do tego, że już ponadto przeciwstawiają się publikacji dzieł bez wiedzy i zgody samych y, autorów. Z kolei bardzo po raz pierwszy użył pojęcia tak artyka, a tutaj, później, jak to się do prądu, wyprądu na wszystkich którzy by nauczyli treść lub formę jego dzieła. Tak jak wiemy, normy prawa autorskiego odnoszą się do grup niematerialnych, ale również musimy uwzględnić, że y, w płaszczyźnie ustawodawstwa państw członkowskich Unii ścierają się dwie podstawowe koncepcje. Z jednej strony mamy tutaj system common z drugiej strony jest to model prawa stanowionego. Pierwszym dokumentem, który ustanowił nowe prawa autorskiego do statut królowej Anglii z roku, jakkolwiek ustanowił on te prawa analogicznie do praw własności rzeczy materialnych. Z kolei obecnie definiujemy osobiste dobra autorskie przede wszystkim w odniesieniu... jako urzeczowienia czy emanacji jego unikalnej osobowości, czyli prawo to jest ukierunkowane na za zapewnienie, na za zabezpieczenia przez niewielu emocjonalnego, istnieje pomiędzy autorem a jego dziełem. Od, odstawowe prawa y, osobiste są to prawo do autorstwa, prawo do upublicznienia, utwor oraz prawo do zachowania integralności w systemie prawa stanowionego, czyli w środku mamy dwa osobowe systemy, system polistyczny i system monistyczny. System monistyczny został ustanowiony w Francji, ale również przyjęty i w Polsce. Jest to system, który zakłada, że istnieją um, zarówno prawa majątkowe, jak i prawa osobiste. Inaczej wymaga sytuacja, gdzie system praw autorskich jest system jednolity. Jeśli chodzi o system KAMON, do do, do kontynentalnego prawa osobiste zostały tam włączone dopiero w wyborcie ustawy z 1988 roku i rozwiązują tylko i wyłącznie prawo do atribucji, i prawo do zachowania integralności dzieła, Z tym względu, że prawo do upublicznienia odnoszone jest do ubrania sfery majątkowej jako decyzja o włączeniu dzieł do obrotu handlowego. Jeśli chodzi o międzynarodowy system y, ochrony, tutaj y, Regulacja jest wielce fragmentaryczna, bo możemy odnieść się do np. konwencji dębnej, a to jest artykuł 6bis. Podobnie jest w prawa pokojowego Unii, z tego względu, że nie zostały zdefiniowane ani kryterium autorstwa, ani przesłanki uchwał. z kolei, jeśli chodzi o prawa osobiste, które zostały one pozostawione w gestii państw członkowskich. Z tego względu warto zwrócić uwagę na projekt Europejskiego projektu Praw Autorskich, który jest inicjatywą grupy LITEM, skupiającej się na doktryny prawa autorskiego. Tak więc regulacja przede wszystkim opowiada się za konstrukcją dualistyczną, czyli konstrukcją kontynentalną, stanowiąc, że istnieją prawa osobiste i prawa majątkowe. Kolejne są przypadkowe e, prawa osobiste, w dodatku e, uzyskały one zasadę niezbywalności. Pierwszym prawem jest prawo do upublicznienia utworu. Tutaj warto zwrócić uwagę na kwestię wyczerpania tego prawa po pierwszym upublicznieniu. To znaczy, jeśli autor zdecyduje, że jego utwór będzie rozpowszechniony, niezależnie w jaki sposób i jakimi kanałami, prawo to zostaje wyczerpane. Kolejnym prawem jest prawo do atrybucji utworu. Tutaj też należy zwrócić uwagę, że w projekcie jest sformułowanie, że prawo to się tylko i wyłącznie do osób. Fizyczny, czyli jest to opowiedzenie się przed przyjęciem modelu niemieckiego, z tego względu, że w copyright możemy uznać za autora zarówno osobę fizyczną, osobę prawną, jak i nas dość kontrowersyjny przepis o utworach generowanych komputerowo. W systemie francuskim również się dopuszczamy, żeby przyjąć, iż osoba prawną może być autorem dzieła, zwłaszcza jeśli mówimy o takich utworach, jak strategie, zwłaszcza czy Ostatnie, prawo osobiste jest to prawo do zachowania integralności dzieła. Tutaj również um, można stwierdzić, że autorzy pojeżdżą, w ten sposób odnieśli się do konstrukcji, która istnieje w, w orzecznictwie niemieckim, z tego względu, że e, gdyby ta, która niemiecka przeczytnie wprowadza nam dwustopniowy test. To znaczy, nie możemy odnosić tego do subiektywnego odczucia autora, że jego dzieło zostało naruszone, to należy zadać dwa podstawowe pytania, czyli przede wszystkim, czy doszło do realnego zagrożenia dla istotnej substancji dzieła oraz czy naruszyło to jest stosowne i stojne interesy twórcy. Z tego względu tutaj jest odejście od konstrukcji francuskiej, która zakłada bardzo subiektywne podejście do naruszenia formy i identyczności dzieła. Bardzo ważnym aspektem jest również możliwość Ograniczenia praw osobistych, która została wprowadzona y, w, y, w tekście podejścia. Z tego względu, że to z kolei być może y, jest y, nawiązanie do systemu kameru, który uważa, że nie ma praw niezbywalnych. Z tego względu jest to koncepcja niezwykle często stosowana w systemie prawa. Y, że może dojść do pewnego zrzeczenia się praw osobistych twórcy na rzecz danych osób lub danych e, jednostek. Jeżeli chodzi o przyszłość projektu, przede wszystkim został on dość negatywnie zinterpretowany przez przedstawicieli doktryny prawa autorskiego. Oczywiście nie wszyscy byli to autorzy, którzy nie zostali po prostu zaproszeni, do byłby przebywały bardzo ciekawym dokumentem będzie pewnego, pewna forma powiedzmy konsultacji z przedstawicielami samych autorów, ponieważ już za miesiące jest oczekiwany dokument, jak dane środowiska zapatrują się na możliwość prowadzenia tego projektu. Moim zdaniem najważniejszy jest sam fakt, że pewna grupa naukowców zwróciła uwagę na możliwość unifikacji prawa autorskiego, a zwłaszcza jeśli chodzi o opracowanie w kodeksie tak, nie jest to tak ważne, z tego względu, że tutaj już posiadamy pewne regulacje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowe, jak na paszczyźnie Unii, tak? ale właśnie w odniesieniu do dóbr osobistych, które bardzo często są wybijane, jest to ważne, ponieważ stanowi on, iż pewne prawa powinny być niezbywalne i powinny również trwać po śmierci twórcy, czyli właśnie są to jego dobra i przymioty